The following program: Faith and Freedom. Wiara i y wolność. by Juliusz Waksmański. Radio dla Jezusa. Radio dla Jezusa. 14:90 AM. każdą niedzielę o godzinie piątej po południu. Wiara i wolność. host, Tadeusz Thomas. Temu we wtorek 20 stycznia tysiące ludzi celebrowało inaugurację nowego prezydenta w USA, Barack Obama. Niektórzy komentatorzy twierdzili, że nigdy wcześniej w historii USA nie było tak uroczystej i tak niezwykłej inauguracji. Oczy mieszkańców USA i oczy świata skierowane były na jedną osobę, na jednego lidera, na jednego człowieka, bohatera wydarzeń, przychodzącego w obłoku uroczystej gali i wielkiej chwały. Jednocześnie miliony ludzi w USA i w całym świecie mają wielkie oczekiwania i wielkie nadzieje, że ten niezwykły człowiek przez jego niezwykłe zdolności i umiejętności wyprowadzi ten kraj i wyprowadzi świat z Doliny Ekonomicznej. W oczekiwaniu na lepsze życie i lepszą przyszłość nadzieję w Barack Obama pokładają tak biali, jak i ci o różnych kolorach skóry tak mężczyźni, jak i kobiety tak heteroseksualiści, jak i homoseksualiści tak religijni, jak i niereligijni cały świat pokłada nadzieję w Barack Obama a co z nami? z nami, którzy nie jesteśmy ani kolorowi, ani muzułmani do jakiej grupy my należymy? albo jeszcze bardziej dokładnie kim my pokładamy nadzieję? W którym liderze my złożyliśmy i składamy naszą nadzieję? Czy Proszę. wszyscy składamy nadzieję w osobie, ale innej niż ci bohaterowie ziemscy, przemijający? Ci wśród nas, dla których niekończącą się nadzieją jest Jezus Chrystus? W pierwszym liście apostoła Jana, rozdział trzeci, czytamy Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi I rzeczywiście nimi jesteśmy Świat jednak dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi Ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni Bo ujrzymy Go takim, jakim jest Każdy jednak, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty. Koniec cytatu. Ci z nas, którzy złożyliśmy i składamy naszą nadzieję w Jezusie Chrystusie, otrzymaliśmy prawo i przywilej nazywać się dziećmi bożymi. A gdy nasz Pan i nasz lider przyjdzie po raz drugi, zamieni nasze ciała tak, iż będziemy do Niego podobni. Nie tylko będziemy Go podziwiać, nie tylko będziemy Mu wdzięczni za to, co dla nas uczynił, ale będziemy do Niego podobni. Te nasze zmienione ciało będzie tak doskonałe, jak doskonałe jest ciało Chrystusa. Nie będzie ulegało starości, nie będzie chorowało, nie będzie narażone na zranienia i kalectwo. Tysiące ludzi z całego kraju podróżowało i pokonywało długie trasy, aby być tam w Waszyngtonie. Było bardzo zimno, nie było przyjemnością stać na mrozie tak długie godziny, jednak tysiące ludzi oczekiwało na ten krótki moment, że może zobaczą Barack Obama z bliska. Może zrobią zdjęcie. Wiele zmagań i przeszkód pokonali tak, aby być częścią momentu historycznego. Czekali, czekali bardzo długie godziny. Czekali, aby zobaczyć człowieka, w którym pokładają swoją nadzieję. W liście do Hebrajczyków, rozdział 9, czytamy... A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd Tak Chrystus raz jeden był ofiarowany Dla zgładzenia grzechów wielu Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem Lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują Dla zbawienia tych, którzy go oczekują A co z nami? Z nami, którzy złożyliśmy i składamy naszą nadzieję naszym liderze i w naszym bohaterze, w Jezusie Chrystusie. Czekajmy, wytrwale i wiernie czekajmy, aż przyjdzie ten, który już tu na ziemi był i który powiedział, że przyjdzie znów. Gdy będziemy czekać, na pewno nie zawiedziemy się, na pewno go zobaczymy, na pewno go spotkamy. On to powiedział, on to przyrzekł i on to spełni. A gdy go zobaczymy, gdy się z Nim spotkamy, będziemy celebrować inaugurację nowego życia, nowego świata i nowego Królestwa. Będziemy celebrować inaugurację doskonałego życia, doskonałego świata i doskonałego Królestwa, doskonałego i wiecznego Królestwa Bożego. Dziękując za to Panu i Bogu, że taki plan, piękny i doskonały plan przygotował. Za to, że nam ten plan objawił. Zapraszam do słuchania i do udziału w audycji Wiara i Wolność. Również Ania i Józef. A za chwilę, zanim słuchać będziemy Ewangelii według świętego Jana, przygotowaną przez Głos Ewangelii w Warszawie, utwór muzyczny w wykonaniu kapeli 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. Słowa tego utworu to te zapisane w Psalmie czterdziestym piątym. Przecież Ty miłujesz sprawiedliwość Jakże wstrętna Ci nieprawość I dlatego Bóg namaścił Ciebie Olejkiem radości. o ości hey, Bohaterze, przytasz, miecz do biodra Że Tobą dosłami Tobie Bóg I narypam są po bronie wiary Sprawiedliwość zakróluje Bohaterze, przytasz, miecz do biodra Wszystkie twoje szaty pachną mirą I z pałaców płynie ludni dźwięk Jesteś najpiękniejszy z synów ludzkich Wdzięka na twoi ba-a-r-ga miecz do biodra że pod I na rytmach są po obronie wiary Sprawiedliwość zagroluje Bohaterze, przepraszam, miecz do biodra Przed Prawica wskaże Tobie wielkie czyny W Twoich padnie z dób Bóg pobłogosławił Ci na wieki Chodnie Cię obdarza Hej! Bohaterze, przypasz, miecz do Piotra Że to błogosławi Tobie Bóg I na rytmach są po broni wiary Sprawiedliwość zakróluje yeah. Bohaterze, przypasz, miecz do Piotra Że to błogosławi Tobie Bóg ja rezygnuję z Że to błogosławi Tobie Bóg, I na rynkach są w obronie wiary, sprawiedliwość zakróluje. Yeah. Hey. Ewangelia na rozdział 12, wersety od 12 do 19. dnia tłum pielgrzymów, który przybył na święta, dowiedział się, że Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Wzięli więc gałązki palmowe, wyszli Mu na spotkanie i wołali – Hosanna, chwała temu, który przychodzi w imieniu Pana, królowi Izraela. A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego. Tak bowiem napisano – nie bój się, córko Syjonu, oto król Twój przybywa na grzbiecie osiołka. Z początku uczniowie Jezusa tego nie rozumieli Ale gdy Jezus dostąpił pełni chwały Przypomnieli sobie, że to o Nim napisano I dla Niego to uczynili Wszyscy, którzy byli z Jezusem wtedy, gdy wywołał Łazarza z grobu I przywrócił Mu życie, rozgłaszali co się stało Dlatego pielgrzymi dowiedzieli się, że to Jezus dokonał cudu I wyszli Mu na spotkanie Faryzeusze mówili między sobą Widzicie? Nic z tego i tak wszyscy poszli za Nim. Uważny czytelnik Ewangelii odkrywa, że zachowanie Jezusa opisane w tym fragmencie znacznie odbiega od tego, w jaki sposób Jezus zwykle się zachowywał. Zawsze starał się unikać publicznego rozgłosu. Gdy ludzie chcieli obwołać go królem, unikał ich, odchodząc na pustynne tereny Gdy uzdrawiał chorych, często zachęcał tych ludzi, by tego nie rozgłaszali Nie spierał się, nie krzyczał, nie podnosił swego głosu na ulicach A tutaj widzimy Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy w taki sposób, że nawet faryzeusze musieli powiedzieć Widzicie? Nic z tego! I tak wszyscy poszli za nim Czym możemy wyjaśnić takie postępowanie Jezusa? Zbliżał się moment, w którym Chrystus miał umrzeć za grzechy świata. Chwila, w której miał być ofiarowany prawdziwy baranek paschalny. Moment, w którym droga do miejsca najświętszego miała być otwarta przez najwyższego kapłana całej ludzkości. Wiedząc o tym, Jezus w świadomy sposób zwraca całą uwagę narodu izraelskiego na swoją osobę. Dzieje się to w chwili, gdy dziesiątki, setki tysięcy pielgrzymów przybyło do Jerozolimy na święto Paschy. Ten fragment uświadamia nam, jaki wpływ miał Jezus na umysły i wolę ludzi, gdy tego chciał. W inny sposób bardzo ciężko byłoby nam wytłumaczyć tak wielkie zainteresowanie osobą Jezusa ze strony świętującego tłumu. Gdy Jezus chciał, potrafił uciszyć szalające morze, uwolnić człowieka z choroby, wypędzić demony. W podobny sposób potrafił radzić sobie z zamiarami ludzi. Mężczyźni z Nazaretu nie byli w stanie zatrzymać Jezusa, gdy on postanowił przejść przez ich środek i oddalić się. Żołnierze, którzy przyszli aresztować Jezusa, słysząc Jego odpowiedź – Ja jestem – cofnęli się i padli na ziemię. Takie reakcje ludzi można wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Jezus używał w tych sytuacjach nadzwyczajnego wpływu i mocy. Przez większość swojego ziemskiego życia ukrywał tę moc, ale były sytuacje, w których jej używał. Jezus dysponował taką mocą. To tak. dlaczego tak rzadko jej używał? Dlaczego nie obezwładnił żołnierzy, którzy przyszli Go aresztować? Istnieje na to tylko jedna sensowna odpowiedź. Jezus dobrowolnie zdecydował się na cierpienie, aby w ten sposób przygotować wybawienie dla zgubionej i zniszczonej duszy człowieka. Zdecydował się oddać swoje życie jako okup i dzięki temu my możemy żyć wiecznie. Jezus cierpiał, umarł, nie dlatego, że znalazł się pod działaniem mocy, które go zdominowały i były od niego silniejsze, także był wobec nich bezbronny. Uczynił to dlatego, że nas kocha i zdecydował się oddać siebie i swoje życie jako ofiarę za nasze życie i nasze grzechy. I tak jak wtedy był gotów dobrowolnie pójść na krzyż, dzisiaj jest tak samo gotów przebaczyć grzechy każdemu człowiekowi, który przychodzi do niego z ich wyznaniem. Jast Jezusa do Jerozolimy na osiołku może wydawać się nam epizodem bez większego znaczenia. Ale gdy zwrócimy się do Starego Testamentu, odkryjemy, że to zdarzenie 500 lat wcześniej przepowiedział prorok Zachariasz. Duch Święty objawił prorokom nie tylko ten fakt, że pewnego dnia przyjdzie odkupiciel, ale również dostarczył opis wielu szczegółów, które będą się działy w trakcie ziemskiego życia Jezusa. Takie precyzyjne wypełnianie się proroctw dotyczących z pozoru mało znaczących wydarzeń zasługuje na szczególne zainteresowanie tych, co z uwagą i szacunkiem czytają Pismo Święte. Dlaczego? Bo to potwierdza, że każde słowo w Piśmie Świętym znalazło się tam z powodu inspiracji Ducha Świętego. Powinniśmy być ostrożni w odniesieniu do takich interpretacji Pisma, w których próbuje się większości tekstów nadawać jakieś głębsze duchowe znaczenie. Literalne, dosłowne zrozumienie Pisma jest kluczem do interpretacji większości słów Pisma Świętego. Przepowiednia proroka Zacheusza wypełniła się w tym opisie w najdrobniejszych szczegółach. I nie chodzi tu, jak chce część komentatorów, o obraz podkreślający pokorę Jezusa. Jezus rzeczywiście wjechał do Jerozolimy na ośle. Jeśli Pismo wypełniło się w tak drobnych szczegółach odnośnie pierwszego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, to z tym większą pewnością możemy oczekiwać dosłownego wypełnienia się zapowiedzi pisma dotyczących jego powtórnego wjazdu do Jerozolimy. Słuchaliśmy kolejnego fragmentu z 12 rozdziału Ewangelii apostoła Jana. W ostatni wtorek pan, przywódca wjeżdżał kuloodporną limuzyną do Waszyngtonu dwa tysiąc lat temu. Pan, król, władca wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, gdzie wiele ludzi celebrowało z nadzieją Wjazd Wielkiego Pana i Króla. Na pewno jest czas na refleksję. Wolę jednak odnieść się do Pana Panów i Króla Królów, do Jezusa, bo tak mówi o Nim Słowo Boże, bo od Niego zależy nasze życie i nasza wieczność. I tutaj właśnie w tym fragmencie Pisma Świętego jest opisany wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jezusa, który przez trzy lata wypełniał służbę. Teraz jaka była jego służba? Pomagał ludziom, mówił dobre słowo, uzdrawiał, karmił. Jaki naród, jaki, jakie państwo nie chciałby mieć takiego króla? I tutaj go przyjmują jako króla. Ludzie w tłumie stoją i krzyczą Hosanna, który przychodzi w imieniu pańskim. Chyba oczywista sprawa. Każdy kraj, każdy naród chciałby mieć takiego króla. Ale zwróćmy również uwagę na to, że za kilka dni ci sami ludzie, albo przynajmniej część z tych ludzi mówią na krzyż z nim. Dlaczego? Dlatego, że nie spełnił Oczekiwań w ich mniemaniu. Oni mieli jakieś oczekiwania. Oni myśleli, że będą uwolnieni z jarzma Rzymu i tak dalej. I nagle niespełnione ich oczekiwania krzyczą w drugą stronę. I tak po prostu chodzi mi o to, że jeżeli ludzie przychodzą do Jezusa z jakimiś oczekiwaniami, to później, kiedy ich oczekiwania własne nie są spełnione, ich podejście, ich nastawienie może się właśnie w taki sposób ukierunkować. Ale jednak z takiej parafrazy, z tłumu chciałem przejść na indywidualne jednostki, które, w których mamy kilka sytuacji w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie. Bo to jak tutaj... Jest sytuacja, kiedy tłum przyjmuje Jezusa i później Go odrzuca. Tak samo jest na podstawie jednostek wiele razy przykład, kiedy ludzie, indywidualne jednostki mówią do Jezusa Panie, ale w znaczeniu takim Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Stwórcą. W takim sensie. Pierwszy przykład to był na przykład, kiedy święty Piotr wyznaje to przed Jezusem. Lord, on mówi coś takiego. Panie. Nie, nie to słowo po polsku. Słowo Pan w tamtych czasach oznaczało to, że ja sam mówię i uznaję siebie jako sługę, jako kogoś, kto może tylko służyć. uznaje autorytet. Widzi wielkość Potęgę Jezusa. Przychodzi dziś, dzisiaj, na przykład, będąc w kościele, było okazanie na podstawie uzdrowienia sługi setnika. Setnik był to Rzymianin, który przychodzi do Jezusa i mówi mu: Panie. Ten człowiek, patrząc na Jezusa, słuchając jego nauki i widząc. To, co on czynił, uwierzył, zobaczył, że Jezus jest Bogiem. On przychodzi do Jezusa i mówi, Panie, Ty jesteś Bogiem. Kobieta kananejska również przychodzi do Jezusa i mówi, Panie. Ona uznaje Jezusa jako Stwórcę, jako Boga. Jest tylko dwie możliwości. Są ludzie, którzy uznają Jezusa właśnie w taki sposób, albo którzy go nie uznają. Trzy dni temu czytałem fragment z Ewangelii Mateusza o tym, jak Judasz zda, e, zdradził Jezusa. Kiedy on przyszedł razem z całą zgrają, aby pojmać Jezusa, podchodzi do Jezusa, pocałował go i mówi mu, mistrzu, dla, dla Judasza Jezus był, Nauczycielem, był mistrzem, ale on nigdy nie był dla niego Panem. Tak samo i faryzeusze. Kiedy zwracali się do Jezusa, oni zawsze mówili do Niego nauczycielu, rabbi, mistrzu, ale oni nigdy nie uznali Go jako Boga. Dlaczego? Bo jeżeli ty uznasz Boga, to również musisz uznać Jego autorytet. Musisz uznać Jego Słowo. Musisz podporządkować się Jego Słowu, Jego autorytowi. Jeżeli wydaje ci się, że Jezus jest Panem, albo inaczej powiem, jeżeli myślisz, że Jezus jest Panem, to to, że tak myślisz, to wcale nie znaczy, że On jest Panem twojego życia. Dlaczego? Dlatego... Jeżeli nie uznajesz Pisma Świętego jako jednego autorytetu, jeżeli Jego nauki, Jego słowa nie uznajesz jako autorytetu w Twoim życiu, jeżeli nie przyszedłeś nigdy i nie podporządkowałeś się Jemu, to możesz mówić Panie, ale jednak sam idziesz własną drogą, a jest to równoczesne z tym, że Ty jesteś Panem dla samego siebie, a Jezus jest tylko Panem na Twoich ustach. Jest tylko dwa rodzaje ludzi, albo Jezus jest Twoim Panem. Oddałeś Mu życie i żyjesz wedle Słowa i jest jedynym Twoim autorytetem, albo jest dla Ciebie mistrzem, nauczycielem, ale nie jest Twoim Panem. Kto pyta, nie błądzi. Kto czyta, nie błądzi. Kto czyta i przyjmuje Słowo Boże, na pewno nie błądzi.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 Niech już przestanie kraść Lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami By miał z czego udzielać potrzebującemu Pytanie Czy Chrystus bardziej kocha? Czy Chrystus więcej kocha człowieka, który przestaje kraść? Odpowiedzi szukamy w liście apostoła Pawła do Tytusa Rozdział 3, wiersze 4 i 5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 Odpowiedzi szukamy, czytając fragment listu apostoła Pawła do Tytusa, rozdział 3, wiersze 4 i 5. Każdy, kto znajdzie odpowiedź, taką jaką podaje Pismo Święte, może telefonować już teraz na numer 524 9762 524 97 62, kierunkowy 708. Zapraszam do telefonu 524-9762, kierunkowy 708. jego życia sprawił, że moje życie stało się równie niezwykłe, równie fantastyczne i równie e, niesamowite niż wszystko to, co można by było sobie wyobrażać. Tak jak miałem ogromną ilość różnych przeciwnych wydarzeń, które działy się w moim życiu przed nawróceniem, których być może jacyś ludzie, którzy by nie wiedzieli, co jest gdzieś tam pod spodem środku, mogliby mi pozazdrościć z racji jakiejś mojej właśnie takiej dziwnie pojmowanej wolności, czy wyluzowania czy wielu doświadczeń wcześniej było wielu ludzi takich jak Jim Morrison, którzy głosili wolność polegającą na przekraczaniu wszelkich granic zdrowego rozsądku wszelkich granic tego co można doświadczyć w swoim życiu jako istota ludzka a więc wchodzili głęboko w świat narkotyków, w świat perwersji zboczeń, w świat y, różnych duchowych eksperymentów Jim Morrison znalazł tam śmierć Wielu było takich, którzy uważali, że wolność polega na robieniu rzeczy zupełnie zwariowanych, zupełnie kosmicznych i zupełnie pozbawionych wszelkich zasad. Ja tak żyłem. I dzięki Bogu w którymś momencie w całym tym żywiole znalazł się On. Znalazł się Jezus, który wyrwał mnie z tego. W którymś momencie wszystko to uległo całkowitej przemianie. I właśnie też Nowy Testament był dla mnie czymś, co pomogło mi wypełniać mój umysł słowami. Czytałem go, delektowałem się każdym słowem i gdzieś w zupełnie nieświadomy sposób dla mnie Bóg wykonywał we mnie pracę. byli zamieszani żadni ludzie. Miałem Biblię. Czytałem ją. Nie miałem żadnego kościoła. I byłem sam. Kompletnie sam. Nie mając w nikim wsparcia. I mając tylko tą ogromną świadomość tego, jak rzeczywisty i realny jest ten świat, który choć nie jest widoczny naszymi oczyma, 24 godziny na dobę kształtuje nasze życie w tym w fizycznym, widocznym świecie Mając świadomość całej tej duchowej sfery Trzymałem się tej księgi Wiedziałem, że teraz jestem po właściwej stronie Wiedziałem, że wcześniej byłem narzędziem i wojownikiem diabła Dzisiaj wiedziałem, że jestem łupem, który wyrwał mu Bóg Ale niezbyt użytecznym Niewiele robiącym, cieszącym się z tego, że już nie musi znosić niewolnictwa, jednak też moi znajomi zaczęli się ode mnie odwracać. Wszystko w moim życiu zaczęło wyglądać inaczej niż jak było do tej pory. Ja zawsze byłem taką e, osobą otoczoną wieloma innymi osobami. Często ludzie chcieli się czegoś ode mnie dowiedzieć, czy coś się razem ze mną przeżywać, i kiedy, kiedy w moim życiu pojawiła się pustka w której pozostałem sam, z tym Nowym Testamentem, trudno mi było e, jakoś to zaakceptować, że Bóg wyrwał mnie z tak ekstremalnie pojechanego i wystrzelonego w kosmos życia, że Bóg wyrwał mnie po to, aby zrobić mnie znudzonym gościem. Nie potrafiłem w to uwierzyć. Nie wiedziałem też jak tego szukać, by coś się zmieniło Nie miałem wokół siebie żadnych wierzących ludzi, którzy mogliby mi cokolwiek wytłumaczyć Nie miałem takich osób, które mogłyby mnie budować, zachęcać, e, inspirować Nie miałem też żadnych książek chrześcijańskich, świadectw, ani niczego czym mógłbym zostać zachęcony Jedyne co miałem to ta Biblia, której trzymałem się 24 godziny na dobę Wracałem do domu i zaczynałem ją czytać. Często nie jadłem obiadu, dlatego że byłem tak podekscytowany tym, co tam się dzieje. Ale mijały miesiące. Ten Nowy Testament to już tak tyle razy przeczytałem. sobie myślałem, no mogę zacząć kolejny raz, ale podejrzewam, że tym razem też nie odkryję, że ktoś tam dopisał coś nowego. <śmiech> I tak sobie myślałem, to wszystko się działo, a teraz? Siedzę i czytam. Siedzę i czytam. I tak mnie moje życie... Nie ma w nim prawie nic. Zbliżało się lato, a wiecie, dla mnie poprzednie lata to były takie okresy intensywnego cipania intensywnego jeżdżenia po różnych koncertach, robienie zadym, wszystkich takich rzeczy. Teraz zbliżało się lato i wiedziałem, że podczas tego sezonu żadne takie rzeczy się nie wydarzą. I zastanawiałem się, co będę robił. Ale pomyślałem, to nie może być prawda. Doszedłem do wniosku, że Bóg, który objawił się w moim życiu, miał jakiś wyższy, większy plan. Coś nieokreślonego, coś niezwykłego, coś niesamowitego ciągle ma dla mnie i postanowiłem tego szukać. No i... I mimo, że przemodliłem pięć nocy, nic nie nastąpiło, więc byłem trochę już zrezygnowany, trochę zmęczony po tych pięciu nocach. I odpuściłem sobie. Przez kilka kolejnych dni myślałem... No jak ja jestem niepokorny, jak ja jestem normalnie, nie wiem co, tutaj taki ćpun, jakiś okultysta, jakiś taki człowiek żyjący w syfie i teraz przychodzi do świętego Boga, maltretuje go, jakby Bóg nie miał ważniejszych rzeczy na głowie, domaga się, nawet nie wie czego do końca. Myślałem sobie, ale plamy przycięłem. Już po prostu wstyd mi było za to, że w ogóle marudziłem Bogu przez te kilka nocy, ale sobie pomyślałem, może nie słuchał. <grywka> <grywka> I kiedy w końcu doszedłem do przekonania, że nie powinienem oczekiwać nic więcej, że powinienem być wdzięczny Bogu za to, co mi dał do tego momentu, że to wszystko z mojej strony, co nie wiem, są jakieś gesty rozkapryszonego dzieciaka, że powinienem teraz jakoś tak godnie szukać tego, w jaki sposób mogę być chrześcijaninem. I po kilku dniach takiego myślenia, kiedy szedłem drogą do domu, w moim umyśle tak spontanicznie pojawiła się świadomość tego, że przecież mam tylko te dwie możliwości. Albo będę żył z Bogiem absolutnie, całkowicie, na maksa, w Jego bliskości, tak blisko, jak tylko jest ona możliwa. Poddany Jemu i wypełniony w swoim życiu tym wszystkim, co jest Jego planem. Albo będę godził się na to, żeby wszystkie te rzeczy były dalej. Zacząłem się modlić. Tylko już nie było to podbudowywanie swojej własnej pychy, czy dumy, czy jakiegoś zadowolenia, że ja teraz tutaj dostojnie będę się modlił całą noc. Nie było to też jakieś szukanie dziwnych, nieokreślonych, mistycznych przeżyć. Ale to było przyjście do Boga ze świadomością, że to wszystko kształtuje moje życie, a popełniłem już zbyt wiele błędów, aby marnować więcej czasu. Więc zacząłem się modlić. I kilka dni później, kiedy tak świadomie, zdecydowanie szukałem Boga, pojawiło się we mnie z jednej strony świadomość, a zaraz później taka, takie pragnienie. Uświadomiłem sobie, że depczę swoimi nogami po tej samej ziemi. Po której depczą tysiące, miliony czy miliardy ludzi nieświadomych tych rzeczy, których ja teraz jestem świadomy. Te słowa, które Jezus wypowiedział do Gedzarańczyka, były tak mocne i tak y, bardzo przemawiały do mnie, gdy powiedział do niego zaraz po uwolnieniu y, I ci opowiada, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Pan. Zacząłem opowiadać swoim znajomym. Pamiętam, jak wpadła do mnie grupa moich kumpli, takich panków, i mówię do nich, wy wiecie, że e, apostoł Paweł też był pankowcem. A oni tacy zaskoczeni, e, ty, a kiedy to było? Nikt w to nie mógł wierzyć. Ale wiecie, otworzyłem im Biblię, na, przeczytałem, jak Paweł pisał, że my pośród apostołów jesteśmy śmieciem tego świata. I wszyscy, o, mordę, faktycznie. Wiele rzeczy zaczęło się dziać. Zaraz później, około 30 moich znajomych zaczęło czytać Biblię, dlatego że zacząłem ich molestować yy, przez cały czas tą jedną wiadomością, że wszystko to, co stało się w moim życiu, zawdzięczam tej księdze. Bo są już ludzie, którzy w tej społeczności pobierają się ze sobą, rodzą się dzieci. Patrzę na te osoby jestem świadom tego, że naprawdę uczestniczyłem w przerwaniu ich drogi do piekła. Jestem świadom tego, że kiedyś, kiedy wejdę do tej Nowej Jerozolimy, to gdzieś będę mógł zobaczyć wiele oczu, na które, w które będę mógł spojrzeć i wiedzieć o tym, że Bóg użył mnie. Aby oni byli mieszkańcami tego miasta. Że czy nie... Taką rysę wieczności, że zostawiam w niej swój ślad. Bóg oczekiwał ode mnie wielu wyrzeczeń. Często było tak, że traciłem entuzjazm i, i, i, i miałem tego wszystkiego dość. Wiele razy chciałem wyjechać. I kiedyś po takim dłuższym okresie, kiedy nie miałem pracy, w końcu zobaczyłem człowieka, z którym się znałem jeszcze wcześniej, on był takim fanatykiem katolickim i zawsze jako taki młody pankowiec broniłem świadków Jehowy, których on tłuk ja stawałem po tej stronie uciśnionych jakoś tam czasami udawało mi się go uspokoić, ale to już minęły lata, to były czasy szkolne jak to się działo teraz przychodzę do tej pracy i pierwsza osoba jaką widzę która będzie moim współpracownikiem to jest on i myślę, no tak, dla niego świadkowie jechowa chrześcijanie to się niczym nie różnią. Więc tak zacząłem w duchu się modlić. Boże, to jest mój pierwszy dzień w tej beznadziejnej pracy i Panie sprawdził, by On przynajmniej nie przyczepił się do mnie tego pierwszego dnia. I jeszcze miałem to w myślach i nie dokończyłem jeszcze tego SMS-a do nieba, jak e, e, Piotrek tak spojrzał na mnie i powiedział, A ty to jakiś Jehowy jesteś nie? No i oczywiście musiał to zrobić tak, że w całym zakładzie to jeszcze echem dudniło. Także wszyscy podnieśli na chwilę wzrok, żeby spojrzeć na mnie i zapamiętać, który to. W końcu powiedział, wiesz co, ja to nie wiem, ale najlepiej przynieś do mnie Biblię i to wszystko pokaż. Więc umówiliśmy się któregoś wieczora, przyniosłem Biblię, pokazałem mu to wszystko. Facet wyglądał tak, jakby dostał bejsbolem w głowę. Także... I siedział z takim lekkim wytrzeszczem i zastanawiałem się, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji, więc postanowiłem, że, że zaproponuję modlitwę. Pomodliliśmy się, Piotrek przeżył jakąś taką niezwykłą zmianę, zupełnie nieplanowaną, ani nie wskazywaną jakoś przeze mnie. Ale wy znacie takich ludzi na pewno, którzy stosują przerywniki i, i tych przerywników często jest więcej niż tej treści, którą chcą przekazać. Piotrek właśnie dysponował takim zgrabnym językiem i od momentu tej modlitwy to się skończyło. Wiele też innych, to było coś takiego wyraźnego, co od razu zauważyli wszyscy ludzie, którzy tam pracowali, ale wiele innych rzeczy gwałtownie zaczęło się zmieniać. Jego dziewczyna na studiach wtedy w Gdańsku dostała list od niego, gdzie Piotrek opisał dokładnie, co się wydarzyło zadzwoniła i powiedziała Piotrek przyjadę i go zdemaskuję, ci pokażę, że on jest głupi że on ma coś z głową więc przyjechała i umówiliśmy się na taki wieczór, gdzie miała to pokazać nie wiem o co jej chodziło, ale rozmawiała ze mną przez chwilę na temat filozofii później na jakieś kilka jeszcze innych tematów a później siedziała i płakała i mówiła, że też chce dać się ogłupić więc <głosy> <głosy> <głosy> patrząc na te rzeczy które działy się w życiu naszej wspólnoty. Uświadamiam sobie, że wszystko to nie miałoby miejsca, gdybym gdzieś wcześniej nie poszedł za tym głodem, który był w sercu. Za tym głodem, który mnie inspirował do tego, by chwycić coś więcej. Czasami nam się zdaje, czy możemy sobie to wyobrażać, że ten głód i pęd w kierunku życia, że to jest kwestia tego, na ile dobrze będziemy czuli się w naszym prywatnym duchowym rozwoju, w naszym chrześcijaństwie i w, w naszym wzrastaniu. Chcę Wam jednak powiedzieć, że pierwsze, podstawowe i najważniejsze zadanie Twoje jako cząstki Kościoła, jako człowieka należącego do Jezusa, to żyć życiem, które zaraża sobą innych. To żyć życiem, które jest niczym kwas dla tego związanego um, przez diabła świata. Wypalać swój szlak wszędzie, gdziekolwiek się pojawisz, nieść wolność dla innych. Twoja pierwsza odpowiedzialność tutaj na ziemi to zabrać kogoś jeszcze ze sobą do nieba.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 Odpowiedzi szukamy w liście apostoła Pawła do Tytusa, rozdział 3, pierwsze 4 i 5, gdzie jest napisane Gdy jednak ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Zacznijmy od przykładu człowieka, który kradł I zobaczmy, kiedy przestał kraść Ewangelista Łukasz przedstawia nam takiego człowieka Kto to był? Zacheusz W Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 19, wiersze 2-8 czytamy A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz Zwierzchnik, celników i bardzo bogaty Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa Kto to jest? Ale nie mógł z powodu tłumu Gdyż był niskiego wzrostu Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, stracam poczwórnie. Koniec cytatu. Widzimy tu wyraźnie, że Zacheusz kradł i okradał. Zacheusz spotkał Chrystusa, przestał kraść. Zwróćmy uwagę na kolejność sytuacji. Chrystus nie czekał do dnia aż Zacheusz przestanie kraść I wtedy przyszedł spotkać Zacheusza Ale przeciwnie Chrystus przyszedł do Zacheusza Gdy Zacheusz był złodziejem Gdy kradł A wtedy, gdy Zacheusz spotkał Jezusa Zacheusz przestał kraść Kolejna sytuacja jest tu bardzo ważna Bo jak to czynią religie? Religia mówi jeśli nie będziesz kradł, jeśli nie będziesz grzeszył i gdy my to sprawdzimy, to ogłosimy Cię świętym człowiekiem. Pismo Święte mówi nam, że Pan Bóg w swoim planie zbawienia człowieka czyni przeciwnie. Szukaj spotkania Chrystusa. Gdy spotkasz Chrystusa, przestaniesz kraść, przestaniesz upijać się, przestaniesz używać narkotyki. Gdy spotkasz Chrystusa, Otrzymasz przywilej nazywania siebie człowiekiem świętym Świętym nie przez Twoje zasługi Ale świętym przez zasługi Chrystusa Liścia liście Pała do Rzymian Rozdział 5 czytamy Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to Że Chrystus umarł za nas Gdyśmy byli jeszcze grzesznikami Religie czekają aż człowiek umrze Aby ogłosić go świętym Pan Bóg czyni przeciwnie. Chrystus nie czekał, aż Ty umrzesz, aby uczynić się świętym, ale umarł On, aby dać Ci szansę stania się świętym. Gdy spotkasz Chrystusa i zaufasz Mu, otrzymasz przywilej nazywania siebie dzieckiem Bożym oraz człowiekiem świętym. Świętym nie przez Twoje zasługi, ale świętym przez zasługi Chrystusa. Wszyscy, którzy słuchają Audycy Wiara i Wolność słyszeli wielokrotnie świadectwa ludzi, którzy gdy spotkali Chrystusa przestali kraść, przestali upijać się, przestali używać narkotyki, przestali palić papierosy. Pytaniem było czy Chrystus bardziej kocha czy więcej kocha człowieka, który przestaje kraść? Tak jak czytaliśmy w liście apostoła Pała do tytusa, rozdział trzeci. Gdy jednak ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Pismo Święte mówi, że Pan Bóg kochał cię jeszcze przed twoim urodzeniem. Chrystus kocha cię, ale nienawidzi On to, że kradniesz. Jeżeli w to uwierzysz, jeżeli uświadomisz sobie, jak bardzo kocha Cię Chrystus, przestaniesz kraść. Przestaniesz kraść nie dlatego, aby Chrystus bardziej Cię kochał, ale gdy uświadomisz sobie, jak bardzo kocha Cię Chrystus, przestaniesz kraść. Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, bo jest nauka religii i nauka Boża. Zadnij nikt z ludzi nie oszuka Cię, nie wprowadzi w błąd.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 NA Oak Park Chicago Słuchamy audycji Wiara i Wolność A teraz nasz, nasz czas, aby przystąpić do rozważań Do poznawania listu do hebrajczyków Jesteśmy w rozdziale ósmym I zapraszam, zachęcam, zapraszamy, zachęcamy Do otwarcia Pisma Świętego, waszego Pisma Świętego Które macie w swoim domu, w swoich e, szafkach, na półkach Do otwarcia go i razem z nami poznajmy to, co zawarte jest w Piśmie Świętym. A w tym przypadku w liście do hebrajczyków jest to list, który dotyczy również nas. I dzisiaj jesteśmy pod koniec tego listu. I na początek zacznijmy od wiersza siódmego i ósmego. Gdyby bowiem owo pierwsze było nagany to nie szukano by miejsca na drugie przymierze. Albowiem, ganiąc ich, zapowiada: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Tak, mówiliśmy o, ostatnio, mówiliśmy już wcześniej, że istnieje, istniało pierwsze przymierze, a teraz istnieje drugie przymierze. Yy. Tłumaczyliśmy, zastanawialiśmy się nad tym, jaka jest różnica między pierwszym przymierzem, a drugim przymierzem. Należy zwrócić uwagę, że tak pierwsze przymierze, jak i drugie przymierze oparte jest na krwi. Tak w pierwszym przymierzu musiało nastąpić przelanie krwi, musiała wystąpić krew i to było stare przymierze, a teraz po śmierci Chrystusa i zmartwychwstaniu mamy nowe przymierze. Próbujemy y, nawiązywać do starego i do nowego, aby zrozumieć różnice, aby zrozumieć dlaczego. I tutaj właśnie w siódmym wierszu pisze nam, gdyby to pierwsze przymierze było bez nagany, gdyby było doskonałe, bez zastrzeżeń, nie szukano by drugiego przymierza. Jakie, jaką niedoskonałość, jakie elementy tego starego przymierza były, że należało go zamienić na nowe przymierze? Jedynym, chyba może głównym elementem niedoskonałym był człowiek. Ponieważ w przymierze Boże, prawo Boże, jakie Bóg nadał w tym czasie przez Mojżesza, było doskonałe, było święte. Nie było tam żadnego uchybienia. Sam Jezus powiedział, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie zostanie usunięta sprawa, Ponieważ było tak doskonałe. Ale niedoskonałym okazał się właśnie kto? Człowiek. Tak, bardzo, bardzo słuszna uwaga, Aniu. Ja bym nawet w tej chwili nie pomyślał o tym, a jest to bardzo ważna uwaga, bo szukając wad niedoskonałości w prawie Bożym, moglibyśmy się zagalopować daleko i wymyślać różne rzeczy, a napisane jest w liście do Rzymian, że prawo Boże jest doskonałe, że przykazania Boże są doskonałe i tutaj chcemy jeszcze raz podkreślić, słuchajcie drodzy, bo kiedyś no, tydzień temu zadzwonił słuchacz i powiedział, że my głosimy, że przykazania Boże są nieważne prosimy, prosimy was bardzo zwróćcie uwagę, że nigdy nie głosiliśmy, nie głosimy nie będziemy głosić, że przykazania Boże są nieważne są ważne, były ważne i będą ważne aż na sąd ostateczny pójdą za człowiekiem my tylko głosimy że przez Próby wypełniania przykazań bożych, żaden człowiek nie będzie zbawiony. Proszę zwrócić na to uwagę, ale wracamy do tematu. Nawiązując to, co Ania powiedziała, że prawo, które Bóg dał, jest doskonałe, jednak przymierze, samo słowo mówi przymierze, jest pomiędzy, są dwie strony. Oczywiście może być więcej stron, w jakimś tam Przymierzu, ale tutaj mówimy o Przymierzu Starotestamentowym, które było pomiędzy Bogiem, a drugą stroną był naród izraelski, ludzie. I w tym przymierzu tym, który nie wytrwał, był kto? Człowiek, nie Bóg. I dlatego była potrzeba, tak jak tutaj w ósmym wersecie jest napisane, że oto nadchodzą dni, mówi Pan, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, dlatego była potrzeba zawarcia nowego przymierza. Jednak chciałbym jeszcze raz wrócić do starego. W Ewangelii Mateusza, Jezus a w, siódmym, w siódmym rozdziale, 21 werset mówi coś takiego. Nie każdy, kto mówi do mnie Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Jak to odniesiemy do Starego Testamentu? Zwróćmy uwagę, że Izraelici często przychodzili do Boga, często y, składali ofiary, jednak nie przestrzegali przykazań. Tutaj Jezus mówi, że można mówić do Boga Panie, lecz jeżeli nie przestrzegasz przykazań, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Chciałabym jeszcze tutaj poruszyć coś, co dotknęło mnie um, dzisiaj w domu, kiedy czytałam, przygotowując się na ten program. Właśnie to, co Józef poruszył na temat przymierza. Kiedy przeczytałam siódmy i ósmy wiersz, i położyłam to z jednej strony przymierze z Bogiem, przymierze narodu wybranego z Bogiem. Widzimy, że to było pierwsze przymierze, tak jak Tadeusz podkreśliłeś, oparte na krwi. I teraz zobaczmy, jakie prawa jakie przepisy dał Bóg. Konkretne, wytyczył, dotykać, nie dotykać, chodzić, nie chodzić, nosić, nie nosić. Były to tak rygorystyczne przykazania i tak rygorystyczne przepisy dla kogo? Dla ludu wybranego, dla ludu żydowskiego. Popatrzymy teraz na drugą stronę, na przymierze Drugie, gdzie również jest to przymierze przez krew, przez krew Jezusa Chrystusa. I patrząc na moje życie, popatrzę na te dwa przymierza. Ja nigdy nie byłam w pierwszym przymierzu. Mnie pierwsze przymierze absolutnie nie dotyczyło. Ale mówisz jako, jako Żydówka chyba o tym. Mówię właśnie, jako poganka. Nigdy to mnie nie dotyczyło. Dlaczego? Będąc wychowana w Polsce, w polskiej kulturze, gdzie byłam prowadzona do kościoła tradycyjnego, w jego tradycji, w jego przykazaniach, w jego naukach, gdzie rodzice prowadzili mnie do sztu i tak dalej, kolejne sakramenty, Popatrząc teraz na Słowo Boże i zastanawiając się nad tym, jakie jest to pierwsze przymierze, jak wielkie były prawa, jak rygorystyczne były prawa Boże, absolutnie w niczym to mi się nie pokrywało z moimi naukami, z moim wychowaniem, z moim życiem, z moim życiem religijnym, oczywiście mówię tutaj. Ja nigdy nie byłam pod tym pierwszym przymierzem. Nie dotyczyło mnie Absolutnie. To mogłabym powiedzieć, że byłam zupełnie wykluczona. Z, m, dlaczego to mówię? Ponieważ wiele razy podkreślamy tutaj właśnie wykonywanie dziesięciu przykazań, czy wykonujemy, czy nie wykonujemy. Tak naprawdę na, najpierw zastanówmy się, z której strony możesz siebie postawić. Czy jesteś z narodu wybranego, czy jesteś spogan? Nie możesz... A zaczynać czegoś od tyłu, musisz najpierw siebie gdzieś umiejscowić. Ja jako poganka, ponieważ nie pochodzę z narodu żydowskiego, czyli każdy jednak, kto nie pochodzi z narodu żydowskiego, jest poganinem. Czy ta, czy to przymierze dotyczyć siebie, czy to wykonywanie dziesięciu przy, przykazań, plus oczywiście wszystkie inne prawa? Jeżeli tak, jeżeli uważasz się za tego, który jest pod tym pierwszym przymierzem, otwórz Pismo Święte i zacznij czytać od drugiej Księgi Mojżeszowej i zobacz, zobacz, jak codziennie powinnyś żyć. Dobrze Aniu, ale teraz jeszcze jest jedna kwestia, że sądzę i jestem przekonany, że większość Polaków nie uznaje siebie jako, jako Żydów, że nie uznaje siebie jako, jako ludzi, którzy są pod pierwszym przymierzem sprawa mojżeszowego. Większość Polaków wierzy, że jest pod nowym przymierzem. Ale tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że dużo Polaków stara się wypełniać przykazania. Dokładnie. I teraz, stara się. Co w tym momencie tak naprawdę nam mówi, kto jest pod nowym, a kto jest pod starym przymierzem? Oczywiście literalnie. Jeżeli weźmiemy Biblię, to żaden z Polaków nie jest pod Starym Przymierzem, tak jak powiedziałaś. Nie jest, nigdy nie był. I nigdy nie był, bo nikt z nas, właśnie Polaków, nigdy nie robił tego, co robili Żydzi, na przykład za czasów Jezusa. Nikt. Nie, nie składamy ofiar i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz my w naszej mentalności myślimy sobie tak, okej, okay, to było Stare Przymierze, to nas nie dotyczy. My mamy nowe Przymierze chodzimy do Kościoła i tak dalej i wierzymy, i jest Jezus, który, przez którego jest zawarte Nowe Przymierze. Jednak, czy aby tak na pewno jesteśmy w Nowym Przymierzu? Dlaczego? Dlatego, że tutaj nam to słowo mówi w siódmym wersecie, jest napisane, że gdyby bowiem pierwsze było beznagane, Teraz o co chodzi, że pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z dołem Izraela, nie miało mocy, dlaczego? Bo człowiek przez jego grzeszność nie wypełnił tego przymierza. To znaczy, jeżeli mówię nie miało mocy, to mówię, mając coś takiego na myśli, że Bóg dał przymierze, Bóg dał przepisy i te same przepisy, zapisane na kartkach, na tablicach nie miały mocy zmienić wnętrza serca człowieka. Ale miałem moc potępić człowieka. Miałem moc potępić człowieka. I mają moc I teraz, jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy myśli, że jest w Nowym Przymierzu, a dlaczego zacytowałem ten werset z Ewangelii Mateusza? Panie, Panie, nie każdy, Jezus mówi coś takiego, nie, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa niebieskiego, lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Dlaczego zacytowałem to? Dlatego, że jeżeli człowiek żyje życiem nieprzemienionym. Żyję życiem bez przestrzegania dziesięciu przykazań, ale mówię teraz naprawdę o przestrzeganiu przykazań. Ja nie mówię o takim przestrzeganiu przykazań, że co tydzień idziesz do spowiedzi i spowiadasz się z tego samego. Ale żyjesz. Ale żyjesz. Starasz się właśnie tutaj, widzisz, starasz się wypełniać te dziesięć przykazań, ale zawodzisz. Starasz się wypełniać i zawodzisz. I cały czas to samo, i cały czas to samo jesteś tak naprawdę w tym momencie w Starym Przymierzu. Zobaczmy, są I... dwa przymierza. Dlatego musimy przejść do następnych wersetów, które nam tłumaczą to, w jaki sposób działa Nowe Przymierze. Tak, bo to, to co zostało zapisane w liście do Hebrajczyków, bierze też początek czy odniesienie, ma swoje odniesienie do Starego Testamentu i może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 Poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich win, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. No właśnie, i tutaj widzimy, że to nie człowiek pewnego dnia zmienił się, to nie przywódcy religijni wpadli na lepszy pomysł i coś odnowili, zmienili, tylko Pan Bóg coś w pewnym momencie zmienił podjął pewien krok który miał zmienić człowieka zmienić jego serce bardzo ważne I właśnie tutaj jest to słowo od 33 wersetu mówi Pan złożę mój zakon, moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę ich na sercu zwróćmy uwagę, w stare przymierze to było prawo doskonałe, święte Boże, wypisane na tablicach kamiennych. kamiennych. I ludzie, ludzie nie wypełniali tego. Starali się, ale nie wypełniali. I do dzisiaj tak jest, że ludzie starają się wypełniać, chcą być dobrzy, chcą być lepsi, ale rezygnują często, są już zrezygnowani, bo widzą, że nie są w stanie samego siebie zmienić albo weszli w tą rutynę prowadzącą do takiego błędnego koła i każdy z nas to doświadczał że chodzą do spowiedzi widzą i tak beznadziejność tego ale chodzą ponieważ tak zostali nauczeni i, i, i zastanawiają się że to i tak do niczego nie prowadzi bo w niedzielę poczują się na chwilę lżej wyznając trochę grzechów a w poniedziałek idą i żyją tym samym życiem i, i dalej nie wiedząc nie rozumiejąc tego czynią to później już tak mechanicznie, że właściwie nie bardzo wiedzą, do czego to prowadzi. Albo się porównują z innymi ludźmi. i Wyglądają lepiej. Wyglądają zawsze, można się porównać do kogoś, kto jest gorzej. Wygląda. Jednak nie takie było założenie Boga. Nie takie jest założenie Boga dla twojego życia. Żebyś był człowiekiem, który przestrzega jego przykazania, jego prawo, stara się wypełniać, ale cały czas upada, wraca do tych samych grzechów. Nie. To, to nie jest nowe przykazanie. To nie jest to, o czym mówi nam Nowy Testament. Jezus przyszedł po to, ażeby nas zbawić od grzechu. Co znaczy zbawić od grzechu? To znaczy dać moc. Dać moc. Zwycięstwo nad grzechem. To, co znaczy zwycięstwo nad grzechem? Czym jest grzech? Grzech jest nieprzestrzeganiem przykazań z nieposłuszeństwem przykazań. Czyli tutaj Słowo Boże nam mówi, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na sercu. Bóg, kiedy człowiek przychodzi do Boga, kiedy uwierzy w Jezusa jako Pana, Zbawiciela, kiedy odda Mu swoje życie, kiedy przyjmie łaskę zbawienia, Przestaje kraść, przestaje pić. Przestaje... Zaczyna się naradzać w sercu człowieka miłość do Boga, a prawa Boże stają się dla tego człowieka sensem życia i wyrażeniem miłości i wdzięczności dla Boga. I tylko coś takiego Bogu się podoba. To jest nowe przymierze. A skąd się to znalazło w tym sercu? Sam Bóg, Bóg to powie... włożył. Właśnie, Bóg sam. Co włoży... więcej, prawo. jeszcze tutaj a, jest takie fajne słowo. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc poznaj Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Zwróćmy uwagę, co tutaj mówi słowo, że wszyscy oni, jeżeli nie znasz Boga, nie jesteś w Nowym Przymierzu. To jest takie proste jak 2 plus 2 jest 4. Że człowiek, który jest w Nowym Przymierzu ma osobistą relację z Bogiem, chodzi z Bogiem, zna Boga. Przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest nowe przymierze, ale tylko wiarę. I co jest dalej jeszcze napisane odpuszczę bowiem ich winy, a grzechu ich nigdy nie wspomnę. To Bóg ma moc odpuścić Twój grzech. Tylko Bóg. I nigdy inny. i nigdy nie wspomnę, bo to jest ważne, że na przykład y, może powiedzieć tak, no darował mi dzisiaj, ale jak pójdę, to On mi wszystkie je pokaże, wypisane on mówi, że już nie wspomnę. Ludzie nam darują na chwilę, a później nam wspominają. My czasem ludziom mówimy, że darujemy, a później wspominamy. Pan Bóg mówi, jak On daruje, to już nie wspomni tego grzechu. To jest niesamowita wiadomość dla Ciebie, że grzechy, których, których sam, się, sam przed sobą się wstydzisz, o których nikt nie wie, nawet Twoja własna żona, czy nie wiem kto tam, tylko Bóg... I Bóg tutaj mówi, że ja tych grzechów nie wspomnę już więcej. Ja ich, ja Ci je odpuszczam. Ale teraz, jeżeli Bóg jest sprawiedliwy i, i Jego doskonałe prawo domaga się tego, aby za Twoje grzechy była konsekwencja, w jaki sposób Bóg jest w stanie Ci odpuścić grzech? Bóg już to czynił. Dlatego i wyłącznie dlatego, że w zamiast na Ciebie ta kara spadła na Jezusa. Ty, teraz, teraz Ty musisz w to uwierzyć. I przyjąć. I przyjąć. Tak, właśnie dlatego, tylko dlatego, bo gdyby to było darowanie na zasadzie, że no, machnę ręką i daruję, to by było właśnie to, że Pan Bóg jest niesprawiedliwy, że Pan Bóg powiedział, a nie wykonał, ale Pan Bóg powiedział, że każdy grzech musi być ukrany, w związku z tym Pan Bóg dotrzymał słowa, że każdy grzech musi być ukarany. Jeśli ten każdy grzech, twój grzech nie został ukarany w Chrystusie, to znaczy nie, Chrystus nie umarł za ciebie, bo ty nie uznałeś tego, nie uwierzyłeś. Próbujesz poza Chrystusem się zbawić, no to ten a grzech dalej ciąży na ciebie. Ta kara Boża ciąży dalej na to. Nie masz pokoju z Bogiem. Nie masz relacji z Bogiem. Uciekasz od Boga. Mimo, tak. że może codziennie biegasz na nabożeństwo, mimo, że. Dalej chcesz się przypodobać Bogu, ale jednak kiedy już uwierzysz, to już widzisz, że po prostu Bóg okazał miłosierdzie, łaskę, miłość, to wszystko nie ze względu na to, jaki jesteś. Wymazał wszystkie grzechy. Pamiętaj, że Chrystus, kiedy umierał na krzyżu to widział już dwa tysiące lat temu, widział wszystkie twoje grzechy i te przeszłe, i te teraźniejsze i te przyszłe. On już je wszystkie widział i za wszystkie umarł. Chrystusa twoje grzechy były przed Nim wszystkie. U ciebie są wczorajsze, dzisiejsze i te jutrzejsze. U Pana Boga wszystkie one już były widziane grzechami, za które On umarł zanim ty się urodziłeś urodziłaś Ryszard jeżeli on umarł, jeżeli ty zwróciłeś się o przebaczenie, on ci przebaczył i już teraz nie ma grzechu pomiędzy tobą a Bogiem to co jest? to jest poznanie Boga dlatego zgodę. jest tutaj napisane że wszyscy mnie będą znać dlaczego człowiek nie zna Boga bo, jest, bo to co oddziela człowieka od Boga jest grzech jednak ten grzech został poniesiony na krzyż aby wszyscy, którzy wierzą mieli zbawienie Właśnie w tym momencie, w tym punkcie i w tym miejscu pozostawiamy Was, drodzy, do tego, abyście rozważyli to zastanowili się, przeczytali jeszcze raz listów hebrajczyków lub przynajmniej te fragmenty, które czytamy każdą niedzielę. I zapraszamy do spotkania za tydzień. A dzisiaj dziękuję Ani, dziękuję Józefowi. Dziękuję. Dziękujemy.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 program, Faith and Freedom. Wiara i Wolność was sponsored by Juliusz Faksmański. Wiara radio radio 1490 AM, każdą niedzielę o godzinie piątej po południu, Wiara i Wolność. is WDNA Park, Chicago.